audycji Tłusty Druk w Radio Pirat. Zaczęliśmy od Pankrti i pamiętnego utworu Anarchist, a teraz prawdziwa bomba, sensacja no i niespodziania. Pora spotkać się z naszym gościem. Bardzo się cieszę, że w tych trudnych dniach, miesiącach, w drugim roku walki z wiadomo czym, mam w końcu okazję gościć w moim mobilnym, partyzanckim, pirackim studio tak znakomitego gościa. Padł do mnie, do Was Mateusz Flont. Cześć, cześć. Mateusz jest dziennikarzem, prasoznawcą, wykładowcą w Instytucie Dziennikarstwa Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, twórcą i opiekunem niesamowitego internetowego archiwum zinlibrary.pl i zachęcam do odwiedzin oraz wspierania, bo to oddolna inicjatywa, która istnieje dzięki działalności Mateusza naukowej, ale też dzięki jego zapałowi i archiwistycznym talentom, co potwierdzam jako już od ładnych paru lat bibliotekarka. Wiem, jak się pracuje na tego rodzaju dziwnych, niestandardowych zbiorach. Wspomnę, że z innej library sama nazwa Wskazuje jest o czym, ale dla porządku wytłumaczę, że chodzi o fanziny, artziny, pisma związane z kontrkulturą, trzecim obiegiem, czasem nawet czwartym i tak dalej. O taką bezdebitową, alternatywną, niezależną prasę. Powiedz mi, od kiedy prowadzisz to archiwum? To znaczy, strona, strona została założona pod koniec grudnia 2010 roku przez Michała Szneka, historyka z Poznania, który był autorem pracy z historii o fanzinie kukuryku. Fanzin kukuryku, pankowy fanzin kukuryku, jako źródło dla historyka. I on po prostu pisząc tę pracę magisterską zauważył, że i brakuje materiałów naukowych i też nie ma tak naprawdę dostępu do tych źródeł. No i stwierdził wtedy, że warto by było założyć coś, co by... Yy, jakoś archiwizowało i pozwalało innym na dostęp do tych materiałów. I ja wtedy w zasadzie nawiązałem z nim kontakt, natomiast byłem tylko takim pomocnikiem, tam przez pierwsze powiedzmy dwa lata pomocnikiem, który podsyłał jakieś materiały. Michał później zrezygnował z prowadzenia tej strony i zajął się innymi rzeczami. I ja wtedy stwierdziłem tam powiedzmy jakoś 2000 13-14 roku, że chyba warto jednak wrócić do tego tematu i tę te, te stronę jakoś ożywić, stronę i, i fanpage. Także od tego się zaczęło. Studiowałem dziennikarstwo w Olsztynie, a internetowo na, nawiązałem kontakt z profesorem Wojciechem Kajtochem z, z Krakowa, z który właśnie z inami się zajmował. I zajmował się przede wszystkim językiem, który był w fanzinach metalowych, w recenzjach, w sprawozdaniach, w wywiadach, w różnych gatunkach dziennikarskich. I po prostu czytałem jego pracę, on mi podsyłał zeskanowane ziny, pracę, jego artykuły, ale też na przykład prace dyplomowe, które u niego pisano z analizy języka, analizy treści tych czasopism. No i tak się stało właśnie, że, że tym się zainteresowałem, później poszedłem sam na językoznawstwo, żeby troszkę się tym językiem zinów zająć. Pracę licencjacką jeszcze z, z dziennikarstwa napisałem o wulgaryzmach w fanzinach, punkowych, metalowych i wardzinach. No i ostatecznie poszedłem na doktorat, na początku z językoznawstwa, a później zmieniłem studia doktoranckie na nauki o mediach. No i teraz kończę właśnie pracę doktorską, która się nazywa Problemy rozwoju polskiej prasy alternatywnej w latach 1978-98. No i tutaj ważne jest rozszerzenie tego, tego terminu, że nie mówię o zinach, tylko mówię o prasie alternatywnej, ponieważ w zbiorach zaczęły się pojawiać materiały, które daleko wykraczały poza ziny, natomiast były to pisma ludzi, którzy byli związani ze środowiskiem, ale na przykład byli bardziej opozycyjni, albo w tych pismach nie było takiej warstwy estetycznej, która była w zinach, Natomiast no nie, nie była to prasa mainstreamu, dlatego wolę posługiwać się tak naprawdę terminem prasa alternatywna. W świecie prasoznawstwa poruszam się jak laik, więc używam takiego rozróżnienia, że są bezdebitowe. Trudno je kupić raczej w kiosku czy w Empiku. To jest jakby kolejny problem badawczy, ponieważ ja na początku tak sądziłem. Czytając właśnie różne opracowania naukowe czy publicystyczne, to zawsze było, że fanziny to są takie, fan, czy ogólnie ziny to są takie pisma, które są amatorskie, niskonakładowe, ale okazało się, że, że to nie jest nie do końca prawda, ponieważ były niektóre ziny, które owszem yy, zaczynały jako amatorskie, natomiast stawały się bardziej profesjonalne. Mimo tego, że nawet czasami yy, uzyskiwały ISSN i, i można je było kupić w kioskach, to one dalej były w środowisku, tylko po prostu twórcy chcieli wyjść troszkę poza to getto, że tak powiem, takie koncertowe, tak? bo przeważnie z inny można było albo wysyłkowo, albo na koncertach, w jakichś infoshopach gdzieś zdobyć, więc, więc to nie jest tak do końca, że, że, że bezdebitowe, większość była, była jakby niezarejestrowana. Natomiast były takie, które... Głęboko siedziały w alternatywie, no i tu można podać wiele przykładów. No, tak bardzo dobrym przykładem jest punkowy Fanzin Garaż, który zaczynał w połowie lat 80. Ale był fanzinem, który wychodził przy klubie studenckim cenzurowała tego komunistyczna cenzura, tak? A jak w latach 90. był drukowany offsetowo, to dalej matryca była składana na przykład ręcznie. Na, na, naklejane różne kawałki na matryce, co, co przeważnie było przy fanzinach później odbijane na ksero. No i tu jest pytanie, co to znaczy, że to zależne, niezależne, profesjonalne, nieprofesjonalne, czy skład komputerowy sprawia, że coś jest z zinem? To, to musielibyśmy w taką większą jakąś dyskusję wejść. I na pewno warto się interesować tym pod kątem takich prac badawczych, poszukiwań, które prowadzisz, bo one dużo mówią w ogóle o Kulturze, bo warto pamiętać, że żyjemy w kraju, który temu ruchowi zinowemu wiele zawdzięcza, że bez fanzinów punkowych nie byłoby kilku gazet i kilku innych rzeczy. Do tego wrócimy po przerwie i pogadamy też o zasobach, które masz w sieci i o najciekawszych tytułach. A teraz w ramach przerwnika puścimy utwór z Twojego hajmatu, z Warmii i Mazur, dlatego że przyjąłem taką zasadę, że osoby, które wpadają do mnie, goście, gościniew, wybierają sobie podkład muzyczny. Co to będzie? To będzie utwór zespołu Slashing Dev z kasety Demo z 1990 roku. Kaseta nazywała się Kilmi Koza i Can't Stop, a, a utwór, to są jakby dwa utwory połączone, Mi, Ukośnik, Skate Song. Tak, to, to jest taki to był zespół z Lidzbarka Warmińskiego, gdzie na perkusji grał docent, który później był perkusistą zespołu Vader, a na gitarze grał mój kolega Robert Cipis Gasperowicz, znany później z wielu różnych innowatorskich zespołów. Ostrzegam, że będzie głośno i po bandzie. Ci z Was i te, którzy są przyzwyczajeni do tego nowofalowo jazzowego wcielenia tłustego druku mogą teraz sobie przyciszyć radio odbiorniki. <abytes of sound> <'Cause> <inaudible> Więc trochę takich możliwości interpretacyjnych, teoretycznych, żeśmy tutaj naszkicowali, ale czy ziny wszędzie na świecie są takie same, czy mongolski fanzin black metalowy jest taki sam jak folkowe pismo wychodzące w Austrii, albo czy polskie ziny się jakoś różniły od swoich, jak rozumiem, brytyjskich i amerykańskich protoplastów? Generalnie bardzo często szuka się korzeni, moim zdaniem, troszkę za daleko, Powinno się zaczynać od amerykańskich fanzinów science fiction, ponieważ tam były bardzo prężnie działające kluby i już tam w latach 1920 na przykład powstawały, powstawały fanziny, kluby i już za chwilę były katalogi tych zinów, już byli kolekcjonerzy. Którzy, którzy mieli na to miejsce, mieli na to pieniądze i do dzisiaj w Stanach Zjednoczonych są świetnie zrobione biblioteki. Chwilkę później, czy też w międzyczasie, e, ważny był też ruch dadaistyczny, gdzie oni tworzyli coś, co byśmy nazwali nie fan fanzinami, tylko artzinami, gdzie były opowiadania, wiersze i gdzie były kolaże. To jest bardzo ważne, że w tych fanzinach science fiction amerykańskich, z początków XX wieku, nie ma kolaży, które znamy potem z... Punk rocka. Więc mamy ten etap, powiedzmy, amerykańskich fanzinów science fiction, dadaistów, na przykład w Szwajcarii, później w Niemczech, też w Stanach Zjednoczonych. Natomiast najważniejszym etapem rozwoju tej, tej historii fanzinów są lata, jest połowa lat 70. i Wielka Brytania, rozwój pankroka, Kiedy to ta estetyka pankowa bardzo kolażowa, bardzo dadaistyczna, Chaotyczna pojawiała się i we wkładkach do płyt, i na koszulkach, i w zinach, czyli pocięte fragmenty tekstów, przyklejane właśnie na, na kartkę, która tworzyła matrycę, zdjęcia wybierane z prasy, bo często młodzi ludzie nie mieli okazji, żeby zrobić zdjęcie, gdzie, gdzie je wywołać, więc, więc na przykład wycinali te zdjęcia z prasy oficjalnej tak samo tworzyli nagłówki z literek, które znajdowali w prasie. A teksty pisano wtedy maszynowo. I co jest ciekawe, że jak mamy punk rok 77, tak zwany, to już w 78 roku i w 79 roku w Polsce już się pojawiły ziny. W 79 roku był pierwszy polski, czy jeden z pierwszych polskich fanzinów punkowych, który nazywał się Szmata, i on był związany ze środowiskiem kryzysu, późniejszej brygady Kryzys. Wtedy też pojawiały się artziny natomiast takim przerwnikiem w tej polskiej historii zinów jest stan wojenny, gdzie tak naprawdę ja w zbiorach nie mam nic, co można byłoby nazwać tak stricte zinami, bo coś oczywiście się pojawiało, prężnie działała Solidarność, natomiast tak naprawdę mamy, ten, mamy te 2-3 lata przed stanem wojennym i potem kończy się stan wojenny i jest po prostu wysyp punkowych fanzinów, artystycznych fanzinów w największych miastach, Czyli mamy zawsze, zawsze jest to Kraków, Gdańsk, Warszawa, Wrocław, ale co ciekawe, później zaczynają się pojawiać już w małych miasteczkach. Pod koniec lat 80. pojawiają się, oprócz pankowych i anarchistycznych zinów, pism artystycznych, ekologicznych, zaczynają się pojawiać na przykład skinheadowskie fanziny, czy, czy, czy, czy właśnie metalowców. Ale największy rozwój to są lata 90., kiedy zostaje zniesiona cenzura i ludzie przestają się bać konsekwencji. Bo Tu jest bardzo ciekawa, ciekawa sprawa. Jak rozmawiałem z profesorem Matthew Warleyem z, z Anglii, który zajmuje się fanzinami, bankowymi fanzinami brytyjskimi, no to on nie mógł wierzyć w to, że po prostu za, za fanzina można było mieć problem. Natomiast w Polsce można było mieć problem. I na przykład dokumenty wyciągnięte z IPN-u pokazują, że Służba Bezpieczeństwa ścigała środowisko, powiedzmy, anarchopankowe, które w Polsce było bardzo, bardzo mocne. I to ścigała do tego stopnia, że wpuszczała tajnych współpracowników. Mam dokumenty... Nauczyciele nauczniów... Nauczyciele nauczniów donosili. oczywiście do, donosili. Natomiast są takie sytuacje, kiedy Służba Bezpieczeństwa... Albo zastraszała, ale tego nie ma w dokumentach, ale są dokumenty, że dawała pieniądze młodzieży, żeby donosiła na swoich znajomych. Mam takie w dokumentach opisy, gdzie mówią obok bibuły, jak to mówiono na prasę opozycyjną, leży marihuana na górnej półce nad szafką jakąś. Więc były te środowiska śledzone. Natomiast często w opisach się pojawiały takie bzdury, jak na przykład ugrupowania, pankowe ugrupowania pacyfistyczno-satanistyczne. Więc, więc Służba Bezpieczeństwa nie do końca rozumiała, jak te środowiska wyglądały, ale potrafiła utrudniać życie. E, natomiast lata 90. to jest olbrzymi rozwój fanzinów w Polsce. Kilka, pod, koniec, pod koniec lat 90. pojawił się internet i ziny zaczęły zanikać. Taka uwaga na marginesie. W, tym z Was, których interesuje historia rodzimej kultury, bardzo polecam książkę Jarocin w Obiektywie Bezpieki, ona pokazuje, w jaki sposób tamta władza próbowała zarządzać, rozpracowywać właśnie wszystkie środowiska młodzieżowe, które szukały jakichś alternatyw wobec ZSNP albo harcerstwa powiedzmy i szukały ich gdzieś w kontrkulturze właśnie. I ta książka pokazuje, w jaki sposób właśnie Jarocin był dla nich taką okazją, gdzie można było zebrać te wszystkie grupy, Obserwować je i prowadzić notatki. Tam są niesamowite kwiaty, bo pojawiają się jakieś, właśnie tak jak wspominałeś, absurdy, jak subkultura krasowców. Wiem, że część bankowców o anarchistycznych poglądach tak do nich przygnęła ta łata. Ale to było zrobione jak typografia grzybów, czy coś takiego. Znaczy to też jest... Sztywne ramy i zupełny brak zrozumienia dla ducha kontrkultury. Tak, to też, to też jest bardzo ciekawe, jak na przykład... Było takie gdańskie czasopismo, które zaczynało jako, jako pacyfistyczne, a stało się w pewnym momencie anarchistycznym. To było czasopismo, ja, ja, mówię, ja mówię zin anarchistyczny, a capella który wywodził się z gdańskiego środowiska Ruchu Wolności i Pokój. I to czasopismo zaczęło, pierwsze dwa numery to po prostu jest zdjęcie i, i, i maszynopis. Natomiast już od trzeciego, czwartego numeru zaczynają się pojawiać jakieś przedruki tekstów punkowych, jakieś kolaże, y, jakieś teksty krytykujące y, opozycję, i, i na przykład akapela to jest 86-89 rok. Y, I co ciekawe, tak, jak mówił jeden z twórców, Krzysztof Galiński, że dla starej opozycji akapella była z, y, y, zinem. Ale dla młodzieży, która czytała stricte na przykład ziny punkowe, akapella była pismem opozycyjnym. Więc to zawsze było bardzo trudne do zdefiniowania i zawsze ziny były pismami środowiskowymi. To, to jest bardzo ważne. Może o tym zapomniałem wspomnieć. Były małe, małe nakłady i to się rozchodziło w środowiskach. Nawet w latach 90. rozchodziło się w środowiskach. A jak się okazuje, nawet dzisiaj są ziny, które często można tylko zdobyć poprzez znajomość z twórcą. Jak już jesteśmy przy historii Polski, to warto odnieść się do tego, co mówiłeś, że krytykowano opozycję. Krytykowano opozycję, bo demokratyczna opozycja w PRL, czy to nastawiona bardziej liberalnie, czy bardziej tak trulewicowo, czy bardziej nacjonalistycznie, to było coś, z czym było nie po drodze ludziom ukształtowanym przez kulturę. Jeśli mówimy o kulturze niezależnej w PRL-u, o prasie drugoobiegowej, to właśnie ziny, czy to anarchistyczne, czy to pangrokowe czy jakieś posthipisowskie, stanowiły trzeci obiekt tej kultury, będący i w dystansie wobec opozycji demokratycznej i oczywiście wobec władz PRL-u. Tak, tak to, to, to, to jest bardzo ważne właśnie, żeby podkreślić. Pierwszy obiekt to jest ten obiekt, który jest pod cenzurą. Jest, jest, jest cenzurowany, teksty trzeba zanosić do cenzora, cenzor zatwierdza i dopiero gazeta może wydrukować. Drugi obieg zaczyna się, co wiele osób jakby o tym zapomina, ale drugi obieg zaczyna się dopiero w 1978 roku. Generalnie od powstania Komitetu Obrony Robotników i tego typu grup. Wcześniej tak naprawdę nie ma czegoś takiego. Mamy oczywiście wszystkie te historie, tam kultura paryska i w ogóle, natomiast, natomiast to, to nie jest taki obieg, tylko to są... To były, wcześniej były inicjatywy pojedynczych osób. Natomiast drugi obieg publikował na przykład pozycje, które, których nie przypuszczała cenzura, ale publikował też pozycje, które po prostu które ludzie nie chcieli, żeby, żeby władza wiedziała, że coś robią. Dlatego bardzo często były tworzone właśnie w konspiracji. Nie było wiadomo, gdzie są na przykład kolporterzy, nie znali autorów. Autorzy nie znali drukarzy i tym podobne rzeczy. I czasami do dzisiaj nie wiadomo. To był drukarzem jakiegoś czasopisma opozycyjnego. Natomiast y, przyszła młodzież, która z, no, z zachodu dowiedziała się, chociaż y, na wschodzie też były, bo w Rosji również wychodziły, w Związku Radzieckim również wychodziły fanziny, tylko. W Związku Radzieckim dość, dość szybko sobie poradzono z pankami za pomocą leków psychotropowych i elektrofcząsów. Eee, Słynnej co, sowieckiej psychiatrii. Tak, co opisuje bardzo dobrze Remigiusz Kasprzycki w książce Dekada Buntu. A no i Konstanty Usenkov. Tak, tak, dokładnie. Więc, więc jakby tak, natomiast, natomiast młodzież stworzyła coś, co, co określiła w pewnym momencie jako trzeci obieg który był siłą rzeczy opozycyjne do pierwszego, cenzurowanego, ale był też opozycyjny do drugiego, ponieważ drugi obieg był związany z opozycją. A opozycja była taka, że była, jak to się mówi, bogojczyźniana, patriotyczna i nie była młodzieżowa. Ja przeczytałem jakiś czas temu w takiej książce o wychowaniu seksualnym Zobaczyć Łosia, gdzie autorka pisze o tym, że jak w jakimś czasopiśmie opozycyjnym napisano Recenzje, książki o podręczniku do wychowania seksualnego, to usłyszała od autorów pisma opozycyjnego, że to jest marnowanie papieru. Więc opozycja miała, miała konkretną strategię walki i y, pewne tematy nie były dopuszczane po prostu. I dlatego młodzież stworzyła, stworzyła swój obieg, tak jak mówiłem. Pisma anarchistyczne, punkowe, artystyczne, później metalowe, skinowskie pod koniec lat 80. Natomiast yy, Tutaj może warto powiedzieć jeszcze, że w tym samym czasie, w latach 80. ukazywały się fanziny science fiction w Polsce. Jak wspomniałem wcześniej, od tego zaczęła się cała przygoda z fanzinami. No i teraz tutaj jest problem, ponieważ ja jako badacz uważam, że fanziny science fiction w Polsce nie były częścią trzeciego obiegu, a są autorzy, którzy uważają, że były. No pytanie jest jakby na podstawie czego to mówią, Ponieważ no, ja w materiałach, w, w zinach nigdy nie widziałem, na przykład w zinach punkowych, recenzji fanzina science fiction. I na odwrót. Uważam, że, że trzeci obieg był kwestią środowiskową. Nie do końca ideologiczną. To znaczy, bardziej fanziny skinowskie były trzecim obiegiem, niż fanziny science fiction. Dlatego, że na przykład punkowcy stawali się skinami. Albo hedzi pankowcami. Cały czas to jednak zostawało w środowisku. Mamy załatwione już kwestie teoretyczne, ściśle prasoznawcze i tak dalej. Po przerwie wrócimy do mm, rozmowy o zasobach. Chciałem zapytać, czego teraz posłuchamy? To teraz posłuchamy utworu, który się nazywa Nothing more happens than has to happen zespołu Kobong z płyty... Chmury nie było, z 1997 roku. No i tu mogę tylko zaznaczyć, że miałem przyjemność zrobić wywiad kiedyś z perkusistą tego zespołu, Wojtkiem Szymańskim. Wywiad wyszedł w dwóch wersjach. Jedna ukazała się w czasopiśmie perkusista. Druga wersja ukazała się w, jednym z osta w ostatnim numerze Art Zina, czy Zina Literackiego Lampa w 2015 roku. No i tu też jest ciekawe, że ten perkusista, Wojciech Szymański, jest zarówno perkusistą, jak i malarzem, konserwatorem zabytków i poetą i bez, bez żadnego wykształcenia w tym kierunku. Więc też zgodnie z ideologią do-it-yourself. Teraz z tych spraw tożsamościowych do tego, co masz na stronie? No to warto powiedzieć o tym, że strona, która teraz jest, to jest druga odsłona strony. Tak jak wspominałem na początku, że pierwsza powstała w 2010 roku. Natomiast no, ponad dwa lata temu strona, na której były skany, wywiady, różne materiały, została schakowana była schakowana po raz trzeci. Pierwszy i drugi raz była za to, że wrzuciłem jakieś czasopisma anarchistyczne współczesne. Natomiast za trzecim razem, dwa i pół roku temu, strona została zhakowana ostatecznie. Za pierwszym i za drugim razem... Zniszczona, wy... tak? Zniszczona, tak. Znaczy, za pierwszym i za drugim razem wystarczyło załadować kopię strony. Natomiast za trzecim razem było tak, że napisałem, że będziemy wrzucać okładki, spis treści i autorów z skrajnie prawicowych. I tydzień później strona została zainfekowana jakimś wirusem. Napisał do mnie kolega, że jak się wchodzi na stronę i cokolwiek klika, to wyskakują... Tu cytuję, ja tego nie widziałem, ale kolega naukowiec wszedł i powiedział, że wyskakuje na ziolski spam. Że wyskakiwały jakieś, nie wiem, swastyki, hajlowania, takie rzeczy i... Ludzie, no, strona, która jakby to, to, to hostowała, zablokowała nam i napisała, że póki nie wyczyścimy strony, to, to nie będziemy z niej korzystać. Okazało się, że wirus był w każdym pliku. W każdym, w każdym materiale, w każdym wywiadzie, w każdym artykule naukowym. No i strona y, przepadła, teraz została, teraz jest odbudowana. Y, no i przede wszystkim są, są w niej y, skany y, Zinów. Jedna z kategorii to jest HC Punk, Hardcore Punk. To są kategorie bardzo ogólne. Ja często jeszcze nad nimi myślę. E, mamy też kategorie Artziny, Comics, Graffiti. E, mamy kategorię Anarchizm, Metal, Ekologia, Wegetarianizm, Prawa Zwierząt, Reggae, Feminizm. I też taką bardzo ogólną kategorię jak Skinheckie. Ale Skinheckie jakby nieprawicowe, czyli albo lewicowe, albo apolityczne bardziej związane jakby z subkulturą ska, oj. Jest przykład jednych sportowych i przykład jednych prawicowych. Natomiast yy, poza tym, że możecie wejść i przejrzeć, czy, czy pobrać sobie zeskanowane, zeskanowane czasopisma albo przeze mnie, albo przez mojego yy, promotora, przez Wojciecha Kajtocha, czy ludzi, którzy kiedyś z nim współpracowali, yy, całe czasopisma po prostu, kategorie są bardzo ogólne. I one kiedyś będą bardziej ukonkretnione. Znaczy, jeśli wejdziemy na przykład w kategorię metal, to mamy fanziny metalowe, chociaż na przykład zda zdarzył się też w zbiorach jeden, co ciekawe, ardzin metalowy, który nazywał się Escher, który nawiązuje do tego grafika Eschera, ardzin z lat 90., gdzie były na przykład wywiady z kapelami metalowymi, a później wiersze i poezja jakieś grafiki. Natomiast większość są to ziny metalowe, ale teraz pytanie, jak to rozróżnić? Trash metalowe, death metalowe? Często jest to black metal albo trash black metal. I tutaj staram się już w takie szczegóły nie wchodzić. Każdy fan danego gatunku coś dla siebie znajdzie. No, z takich ciekawych rzeczy, na przykład, które zaskakują, mamy w kategorii anarchizm takiego zina anarchistycznego, który nazywał się Pet w maśle. I to wyszedł jeden numer e, Międzymiastówki Anarchistycznej, która później w federację się przerodziła. E, I on też był z tym związany w ogóle, że po prostu dwójka redaktorów mieszkała, gdzie kiedy się obudzili, po prostu znaleźli papierosa zgas zgaszonego w maśle, a przy okazji mieli do wydania biuletyn, swojej nowej grupy, wówczas jeszcze opozycyjnej w 1989 roku, więc możemy zobaczyć, jak, jak to wtedy wyglądało. Ziny metalowe były poważne i dowcipne. Były na przykład y, były bardzo poważne, e, które po prostu odnosiły się do subkultury, do tekstów. E, natomiast były takie, które były trochę bardziej pankowe. na przykład zin Sadistic z Lublina, albo y, zin... Y, Infernal Death, albo Fucking Beach. Sama nazwa Fucking Beach, prawda, wskazuje na to, że no nie jest to dość poważna rzecz. Nie było to w żaden sposób seksistowskie. Chodziło o takie bardziej jako przekleństwo, tak? Bardziej w ten sposób. Natomiast, na przykład, co ciekawe, ten zin Fucking Beach dzisiaj byśmy powiedzieli, że był antyfaszystowski. I tu jest bardzo ciekawa sprawa. To zin z lat 90., że twórca tego Fucking Beach stworzył zina, którego ja niedługo wrzucę na stronę, który nazywał się Funeral Beach. To w 98 roku powstał jeden numer i to była podróbka zina faszystowskiego. Podróbka black metalowego zina faszystowskiego, gdzie na każdym zdjęciu jest redaktor zina fucking beach. Są zmyślone teksty z zespołami faszystowskimi metalowymi, a na końcu zina jest koperta, z odezwą trzeciej rzeszy, że jeśli nie jesteś oddanym fanem prawdziwego black metalu, powinieneś się zabić. I co ciekawe, podobną podróbkę zrobiło środowisko punkowe, wydając zina, dwa numery zina 44. Jednym z twórców był pan, który się nazywa Owedyk, twórca zin Prosiek, e, tak, słynny prosiak, Autor właściwie prosiaczek, fanzinów komiksowych, komiksowych prosiaczek. I oni właśnie zrobili tego 44 zina. Pierwszy numer zawierał również przerobione, podrobione teksty. Dopiero w drugim numerze się przyznali, że to wszystko była ściema. Natomiast najciekawsze było to, że środowisko punkowe nie zauważyło tego, że, że coś z tym zinem jest nie tak. I Prosiak w tym drugim numerze pisze o tym, że o to chodziło. Że środowisko punkowe, anarcho -punkowe łykało wszystko jak szło. I tak naprawdę nie do końca znało to, o czym czyta. No więc, więc takie ciekawostki będą też niedługo. Z takich, z takich ciekawych rzeczy dla, powiedzmy, subkulturowców, jakichś muzycznych, jest to, że też będą zamieszczane, czy jest zamieszczony jeden numer fanzina sportowego Szalikowiec, który... No, szalikowcy. Szalikowcy, gdzie na przykład są opisy Zadym. Ja nie będę wszystkich, wszystkich wrzucał, to, to, to, to nie ma mowy, ponieważ, ponieważ często są, są to rzeczy albo nudne, dla kogoś kto się nie zna na sporcie, albo, albo bardzo brutalne. Co ciekawe, w połowie lat 90 w fanzinach fanów piłki nożnej przede wszystkim widać, że, jak to się mówi, skręcają w prawo i zaczynają się pojawiać krzyże celtyckie, hasła antysemickie, nie wszędzie, nie, nie we wszystkich. Ja, ja nie chcę w żaden sposób jakby stygmatyzować środowiska kibiców, natomiast mam fanziny, które niby są sportowe, natomiast bardziej przypominają te, te skrajnie prawicowe. Fanziny kibicowskie to też jest taka trochę tera incognita, taka prasa się ukazuje, teraz ją można kupić oficjalnie w Empikach. Nie będę mówił tytułu, bo nie chciałbym ani szczególnie promować, ani też nie chciałbym robić antyreklamy i atakować kibiców jako takich ale chciałem zapytać o jeszcze jedną sprawę, która jest związana z tym o czym mówiłeś bo nie da się ukryć, że masz tutaj radykalizmy, lewicowy anarchistyczny, wiem, że anarchiści się niekoniecznie chcą mieścić w podziale lewica-prawica no ale są na pewno radykalnym środowiskiem no i prawicowy radykalizm też i wiemy, że z tego tytułu miałeś też kłopoty. Jak to jest z tymi wszystkimi zabiegami, które stosujesz, żeby ta strona nie była agitką w żadną stronę? Czy źródłem jest tutaj pewien obiektywizm naukowy, czy źródłem jest po prostu niechęć do jałowych sporów politycznych? To znaczy, tutaj też warto zaznaczyć to, że ponieważ ta strona jest odbudowana, no to ja po prostu już mniej czasu poświęcam na stronę niż kiedyś. Kiedyś było bardzo dużo wejść, teraz jest mniej Teraz jest wejść kiedyś niektóre ziny, czy niektóre teksty naukowe, bo też warto zaznaczyć, że mamy wywiady z twórcami, z badaczami, są artykuły naukowe, w tym moje, o, o, o języku, o warstwie estetycznej, o historii zinów, Natomiast ja się teraz przede wszystkim skupiam na, na pracy naukowej, na dokończeniu doktoratu i na archiwum papierowym. Natomiast y, warto zaznaczyć to, że mam tych skanów bardzo dużo i kiedyś mnie zapytałeś, czy byłoby coś, może wyprzedzam pytanie, no ale czy byłoby coś, czego bym nie zdigitalizował. Więc odpowiedź jest taka, że nie. Zdigitalizowałbym wszystko, tylko nie wszystko bym udostępnił zdigitalizowałbym wszystko dlatego, że ziny czasami miały nakład tysiąc egzemplarzy, a czasami miały nakład 20 egzemplarzy. Bardzo często. Częściej miały 20 niż 1000 I dlatego trzeba wszystko zdigitalizować, żeby po prostu każdy mógł mieć do tego, naukowcy, dziennikarze przede wszystkim mogli mieć do tego dostęp. Natomiast ja jakby naukowo Staram się właśnie podchodzić tak trzeźwo, nie wiem, można byłoby nazwać, że patrząc na ziny staram się zrobić redukcję fenomenologiczną. Tak? To znaczy jest sobie ten zin i mnie jako naukowca zupełnie nie interesuje, kto to zrobił. To znaczy to jest po prostu materiał badawczy i ja go zeskanuję i wsadzę na półeczkę opisanego wcześniej w katalogu po prostu. Natomiast niekoniecznie umieszczę na stronie. Na stronie pomysł jest taki, że będzie okładka, jedna strona ze środka i tylnie okładka z opisem skąd to jest, natomiast no i nie chcę promować takich postaw, bo nie jestem związany z takimi środowiskami i jest to zabronione prawnie po prostu. To znaczy, gdybym udostępnił na przykład, a mam takie ziny w zbiorach, przeze mnie czy przez kogoś zdobyte, przez różnych naukowców, w tym na przykład przez, przez Marcina Pieruszka, który jest związany z, z in Leibery, no to mamy Ziny z lat 90. no neonazistowskie. Czysty nazizm, typowo jakby nienawiść rasową. No i tego w żaden po sposób co oczywiście... Nie ułatwiać... Tak, a, a, z pewnych, a, a z pewnych źródeł wiem, że skrajna prawica szuka takich materiałów. To znaczy, że po prostu one się gdzieś zagubiły. I oczywiście, jeśli dziennikarze czy naukowcy chcą, to napisałem na stronie, że trzeba wystosować konkretne pismo, które poświadczy, że jest to dla redakcji albo dla jakiegoś uniwersytetu. W większości mamy to w skanach. W większości mamy to w skanach, tak, te materiały akurat. Oczywiście zawsze można je wydrukować, natomiast naukowo trzeba do tego podejść tak, że archiwizujemy wszystko i wszystko opisujemy, natomiast Jedno to jest praca naukowa, a druga to jest taka trochę misja społeczna. Bo też wa warto zaznaczyć jakby, że ja te, te ziny promuję po to, żeby pokazywać, że można działać niezależnie i że można po prostu działać poza, nie wiem, poza kapitalizmem, w sensie, że nie trzeba... Poza obiegiem dystrybucji prasy, tak, tak. poza trzeba reklamowym. Dokładnie. Jeśli ktoś na przykład chce wydać jakieś pismo, albo nie wiem, ma napisane opowiadanie to nie musi się starać o recenzję. Nie musi, nie musi czekać trzy lata, aż go jakieś wydawnictwo yy, łaskawie zaprosi. Może po prostu to wydrukować jako broszurę i puścić w niezależny obieg. I kiedyś tak było. Bo oprócz zinów, tak jak, tak jak tutaj rozmawiamy, ja mam w zbiorach jeszcze bardzo dużo tomików opowiadań i tomików poezji. I to jest temat na w ogóle oddzielną pracę, bo to nie są ziny. To nie są ziny, natomiast... To jest z obiegu zinowego, to jest z obiegu trzeciego, czy powiedzmy, że w latach 90., no jak znika cenzura, to znika drugi obieg. Więc jakby trzymając się logiki, nie może być trzeciego bez drugiego. Więc ja to nazywam w latach 90. obiegiem alternatywnym. I to też proponował Paweł Dunin-Wąsowicz, redaktor Lampy i Bożej. On to mówił alternatywny, inny obieg. I tak to oczywiście każdy może sobie nazywać jak chce ale co innego jest przekonanie osobiste, a co innego jest rygor naukowy. Rygor naukowy wymaga, żeby trzymać się źródeł, definicji i tym podobnych rzeczy. No i staram się to, w, staram się to po prostu w zinlebery łączyć. To znaczy z jednej strony e, lubię czytać ziny, piszę do różnych zinów obecnie i to jest może kolejny temat. A teraz posłuchamy? Teraz posłuchamy utworu zespołu, w którym ja kiedyś grałem. To zespół nazywał się Vendetta. Z Lizbarka Warmińskiego, ja tam grałem na gitarze, mój brat grał na perkusji, na basie grał Wojak, śpiewał Jordan, zespół nazywał się Vendetta, a utwór nazywał się Decyzja, nagrane w garażu. Come on! Pierwsza część rozmowy z Mateuszem Flontem, kustoszem Zin Library, druga za tydzień. Zachęcam do zaglądania na tę stronę. Tam nie tylko skany Zinów ze złotych lat, starszych i nowszych, ale też sporo artykułów naukowych na ten temat i artykułów także popularyzatorskich. Zanim się z Wami pożegnam, to muszę powiedzieć, że znów mamy okazję żegnać wielkiego muzyka, bo 3 marca w mediach pojawiła się wiadomość, że zmarł Bunny Wailer, wybitny jamański muzyk, współtwórca potęgi The Wailers, czyli tego zespołu, który z Bobem Marleyem jako wokalistą wywrócił świat muzyki reggae i świat rocka też do góry nogami. Tak jak wspominałem przy innych tego typu smutnych okazjach, Największy hołd, jaki można oddać muzykowi, to po prostu słuchać jego nagrań. Jeśli chcecie być na bieżąco z nekrologami muzyków, to zachęcam do zaglądania na stronę Net, której autorem jest Piotr Siatkowski, poeta, kiedyś, kiedyś muzyk i autor tekstów zespołu Ustawa o Młodzieży, a od wielu lat twórca zinów też swoją drogą, a od wielu lat archiwista zajmujący się życiem muzycznym, zarówno jako fotograf, jak i autor recenzji, różnych omówień. No i na stronie Slodges jest prowadzona od kilku lat kronika śmierci muzyków. Spoletka punkowego, hardkorowego, ale też ze wszystkich innych gatunków. To spora i ważna praca ze względu na to, że media tak zwane społecznościowe często gdzieś te informacje wrzucają bokiem i one nam umykają w tych feedach, w tych strumieniach różnych treści, mniej lub bardziej ważnych, niestety ostatnio coraz mniej ważnych i coraz bardziej takich ogłupiających. Na no, tradycyjne media nie zawsze trzymają rękę na pulsie i nie zawsze dziennikarze dużych redakcji wiedzą, kim byli muzycy, którzy dla nas znaczą tak wiele. Dziękuję, do usłyszenia za tydzień. Żegna nas Bunny Wailer w utworze Rebel na zawsze w naszych sercach. Got no choice. Rebel children of our day. Your parents paid the price. Really? I can recall now the days of slavery when they took away all our glory, changing our faith into religion, and they told us a happy that that story of a kingdom somewhere in the sky while demons inherit the earth. Does it matter? Whether we live or die, if we have no purpose or world. Rebel, children of army, you should never give up the fight. Rebel, children of our day. Cause you know that you got the right. Rebel, children of our And you know that you got no choice. Rebel, children of our So parents has paid the price. Now imagine after 500 years of toiling in bondage, our backs are still against the wall. Labeled with attack tag of the underprivileged, with hunger and white squall. Fathers dying, mothers are trying just to stop the children from ball. Prophets are warning while we sit and wonder when Babylon going go fall. Children are gone. Never give up the fight. Rebell, children of America, cause you know that you got the right. Rebell, children of America, and you know that you got no choice. Rebell, children of America, your parents have paid the price. Bought and sold as human cargo, what a price we've got to pay. Trotting the wine press for so long. When true freedom is gonna come our way? It's now or never. Or will we ever stand up Before for human rights? What are we living for? What some would have died for? If we just give up the fight, rebel, children of God, You should never give up the fight, rebel, children of God, 'Cause you know that you got the right. got no choice. Rebel children of the army, your foreparents has paid the price. Now price. I'd like to know what is in store from the revenues of the poor providing for a future generation. When ambitious leaders in power and corruption keep rising revenues of taxation, like a flea under the aggressor's collar or in the pants of his jeans. None. shall escape the wrath and judgment from the rising of the machine Rebell Children of Army You should never give up the fight Rebell Children of Army Cause you know that you got the right Rebell Children of Army And you know that you got no choice Rebell Children of Army Your foreparents have paid the price Rebell Army. You should never give up the fight